Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. Szeregi krzeseł wypełniły cały ogromny podwórzec, lecz nie było ani jednego wolnego miejsca. Zaczęło się od pokazania bitwy sankiulotów z Gwardią Szwajcarską. Na początku trzeciego aktu do bramy wjazdowej ruszyła środkowym przejściem ku scenie baśniowa kawalkada. Otwierał ją Napoleon na swym siwym Marengo. Za nim również konno, dobry pluton, wyzłoconych marszałków i generałów, dalej orkiestra fantastycznie kolorowych huzarów gwardii. Publiczność przyjemnie oszalała, popadła w radosną beztroskę. Wyraźnie w niej zagrały przychylne emocje. Ci, co mieli miejsca przy samym przejściu, widząc dobrze, zapragnęli jeszcze lepiej, powskakiwali więc na krzesła. Huralne okrzyki pokrzywdzonych, a si, a si", zmieszane z dźwiękami gwardyjskich waltorni i puzonów utworzyły chorał wesoły i znamienny. W całym świetnym przedstawieniu najciekawsze było zachowanie się widzów w pomienionej chwili. Nie popełniłem chyba błędu przewidując, że podobna atmosfera otoczy widowisko pod torfu. Istotę jej stanowić się zdaje zasadnicza życzliwość wobec historii jako takiej, wobec całej przeszłości narodu. Postawa niewykluczająca wcale skrajnej nawet różnicy ocen, poglądów. Każdemu z nas służyć powinna cała paleta barw. Wolno z niej wybierać jedne tendencje, wydarzenia czy postacie, obdarzać różem anielskim inne czernić. Kto się zdecyduje maczać pędzel w kolorach zbyt przepisowych czy pryncypialnych, uczyni to na własne autorskie ryzyko. Nie wolno tylko zamazywać wapnem, aby w ogóle nie było widać, skazywać na zapomnienie. Dyktatorskie rządzenie wiedzą o przeszłości zalicza się do znanych i w gorzej niż smutny sposób skutecznych środków kierowania teraźniejszością. Jeśli chodzi o szacunek dla prawdy historycznej Francja dzisiejsza posunęła się imponująco daleko, skoro koło Saint-Privat w Lotaryngii nadal stoi ciężki blok kamienny z niemieckim napisem ku czci zwycięstwa w sierpniu 1870 roku, odniesionego przez gwardię pruską nad korpusem marszałka Can Robert. Dzięki temu, że ocalał, Monument ten gruntownie zmienił przeznaczenie i charakter, przestał czcić dawną wojnę, stał się pomnikiem kulturalnego postępowania gospodarzy kraju. W 1791 roku konstytuanta specjalnym dekretem udostępniła wszystkim luwr i zawarte w nim skarby sztuki. W dwa lata później, gdy uznano, że reformy nie wystarczają, że świat trzeba radykalnie przerobić, konwencja nakazała zniszczenie grobów królewskich w Saint-Denis. Świętość ancien reżimu, ampułkę do olei koronacyjnych, rozbito w Ręs publicznie. Na szczęście i w tej mierze obłędy trwały we Francji krótko. Bonaparte zabrał do Egiptu spory zastęp specjalistów, by badali pamiątki tyranii faraonów. Od roku 1808 Trwa nader skuteczna forma opieki nad zabytkami, polegająca na tym, że rząd kupuje cenne dla kultury gmachy na własność państwa. Dzisiaj organizatorzy wandejskiego widowiska twierdzą, że nie zamierzają osądzać, pragną jedynie uczcić heroizm obydwu stron. Poczytna gazeta rozgłasza ten pogląd. Oryginalne stanowisko, jeśli się raz jeszcze przypomni i zważy, że pod torfu, Francuzi z nadzwyczajnym zapałem mordowali Francuzów. W początkowej fazie bitwy Kleber brał już górę, lecz cofających się Wandyjczyków zapędziły z powrotem do walki kobiety, matki, żony i córki. Pobieżne zapoznanie się z literaturą przedmiotu przekona od razu, że różnice poglądów nadal rysują się ostro. Żyją obok siebie Jednocześnie szerzą owe zapatrywania zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy armii katolickiej i królewskiej. Urzędowi szefowie trzech gmin postanawiają mimo to wydać 50 tysięcy nowych franków na organizację przedstawienia, którego widzowie rozjadą się do domów, nie otrzymawszy żadnych urzędowych pouczeń. Spektakl nie powie im przecież, kto mianowicie, biali czy błękitni, Zajmował stanowisko prawidłowe. Reprezentował pozycje jedynie słuszne. Nikt nie dokona prewencyjnej kontroli umysłowych podniet. Nikt nie truchleje przed możliwością zarażania błędem. Wiedza o historii, szacunek i sentyment dla niej zaliczają się do naczelnych czynników spajających narody. Rolę tę spełniają jednak tylko wtedy, gdy nikt nie próbuje amputować wiedzy, tłumić jednych umiłowań, by sztucznie hodować inne. Jeśli się nie spełnia tych warunków, sprawa fałszywej historii dzieli ludzi, wytwarza między nimi przepaście. W niczym nie zagrozi Republice Francuskiej widok białego sztandaru, triumfującego nad trójkolorowym pod torfu. Szkody nieopisane wynikłyby natomiast z praktyki publikowania odpowiednio spreparowanych dokumentów historycznych, pamiętników poskracanych o partie uznane za politycznie kłopotliwe. Za przystępną cenę kilku franków stałem się w Paryżu właścicielem świeżo wydanej książki Stefan Cordier o Maracie, gloryfikującej działacza, który bolszewizuje myśli filozofów XVIII wieku poświęca wszystko sprawie ludu. Jednocześnie wszedłem w posiadanie słynnego człowieka zbuntowanego Alberta Kami. Autor powtarza opinię Juliusza Micheleta, że Marat to małpa udająca Rousseau. Nie doznawałem żadnych trudności w zaopatrywaniu się w dzieła jeszcze ostrzej osądzające redaktora La Midi Pepl. Wiele Nieprzyjemnych rzeczy przeczytać również można od Antonie, którego pomnik stoi przecież w Paryżu. Mój Boże, oto mam w ręku ładnie wydany albumik Le Mire en la Parole, uwieczniający napisy, które w maju 1968 roku ukazywały się na ścianach wyższych uczelni francuskich. Szukam strony 70., i odczytuje płomienny apel jakiegoś studenta Sorbony. W chwili, gdy państwo francuskie jest wstrząsane rewoltą jego młodzieży, narodowości uciśnione przez państwo mają poważną okazję do zrzucenia jarzma. Bretończycy, Alzatczycy, Katalończycy, Flamandowie, Baskowie, Antylczycy, Korsykanie, Okcytanie, Reuniończycy a w szczególności młodzież, tych uciśnionych ludów, mogą sami się wyzwalając dopomóc w tym samym czasie do oswobodzenia młodzieży francuskiej. Rok już przeminął od daty skomponowania tego napisu, a Republika Francuska jedna i niepodzielna, jakoś nie upadła i nic zgoła takiego wydarzenia nie zapowiada. Na stronie 77 znajduje się refleksja godna uwagi. W każdym z nas drzemie policjant. Trzeba go zabić. Nie biorę tego pouczenia dosłownie, bo któż by pilnował porządku na skrzyżowaniach szos w niedzielne wieczory, kiedy to śpieszący w pielesze domowe obywatele gnają jak gwariaci i przyczyniają strat większych niż niejedna bitwa wandejska. Czas jednak najwyższy na powszechny pogrzeb, Policji myśli, której działalność przeszkadza ludziom rozumieć się nawzajem i szanować. Długo trwało, zanim Francja uznała historię za wartość samoistną, nadrzędną nawet. Pouczają o tym dziwne dzieje nazwy miasta, będącego już od dawna stolicą departamentu Wandei. W czasach wojny domowej rolę tę pełniło fontanelle cont, Później siedziba administracji lokalnej przeniesiona została znacznie bardziej na północny zachód, do specjalnie w tym celu zbudowanego ośrodka. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy architekci i urbaniści zabrali się do odbudowy zrównanych z ziemią miast, należało ich skierować na studia do stolicy wandejskiej, aby mieli okazję do porozmyślania nad niebezpieczeństwami których należało uniknąć Plac tam ogromny, prostokątny Nadający się w sam raz Na przeglądy i defilady wojska Po środku wznosi się wysoki pomnik Cesarza Napoleona I Odrobiony tak starannie Że można wypoliczyć Włosy w końskiej grzywie Fałdy na pantalonach jeźdźca Od rynku Wybiegają szerokie i proste ulice Regularności i zimnego rozmysłu wiele tutaj. Duszy brak. Dziwnie pomyśleć, że to miasto stoi w tym samym kraju, który obfituje w takie organicznie wyrosłe w przeciągu wieków cuda miejskie jak Sistron, Dinan, Partenay, stara dzielnica Rouen, Anfler, agui i tyle innych. I w urbanistyce zatem Plan jest rzeczą bardzo cenną, pod warunkiem, że nie stanie się bożyszczem. Minimum chociażby nieregularności sobie państwa jest człowiekowi koniecznie potrzebne. Nową stolicę dla wandejczyków kazał wybudować Napoleon I. Osobiście sprawdzał wykonanie, beształ i degradował naczelnych architektów, którzy z uwagi na brak materiałów i innych środków doznawali znacznych trudności w swym dziele aby nadać pożądaną cechę nowej epoce w dziejach Wandei, ostatecznie pogodzić obdarowaną prowincję ze świeżo stworzonym ustrojem politycznym, nadał miastu nazwę Napoleon Vande. W kilka lat później genialny niewolnik prawa dedukcji przegrał cykl wojen radośnie rozpoczęty przez innych Francuzów wtedy, gdy Napoleon Bonaparte był oficerem niskiego stopnia. Przybył Ludwik XVIII przeszkodził Prusakom zniszczyć paryski most Jena, lecz inne pamiątki niewłaściwej przeszłości skazane zostały na usunięcie. Młode miasto zaczęło się więc nazywać Vande Bourbon. Kiedy jednak pochwycił władzę Napoleon III, dokonała się ponowna metamorfoza z kategorii tych, co w opinii najszerszego ogółu uchodzą za zastrzeżone dla Europy Wschodniej. Triumfalnie powróciło miano Napoleon Wande. Dopiero Trzecia Republika zdobyła się na to, co od samego początku było zgodne ze zdrowym rozsądkiem, lecz nieuznawane. Stolica Vendée nazywa się już na stałe Roche-Syrion, tak samo jak osiedle i zamek, które tu istniały od niepamiętnych czasów, Zniszczone zaś zostały przez jedną z kolumn piekielnych. Po tragicznym kontredansie pobożnych życzeń doraźnych władców państwa pogodzono się, świadcząc szacunek historii. Sporo czasu upłynęło, zanim opamiętali się politycy najbardziej kulturalnego kraju na kontynencie. Okoliczność skłaniająca do wyrozumiałości wobec innych narodów oraz do optymizmu raczej umiarkowanego pisałem przed chwilą o uznaniu historii zawartość samoistną nadrzędną jest to sformułowanie tak bardzo wieloznaczne i niebezpieczne nawet, że stanowczo powinienem się wytłumaczyć terminowi historia świadczy się ostatnio szczególny szacunek niektórzy zaczęli go nawet pisać z dużej litery kto tylko sądzi że wolno mu ugniatać żyjące pokolenie jak plastelinę, ten występuje oczywiście w roli mandatariusza historii. Należy odróżnić wiedzę od wizji. Ta pierwsza z reguły bywa ułomna, nieraz wprost kaleka, lecz nadaje się do udoskonalenia, może podlegać poprawkom. Nie sposób chyba przeczyć, że każda wiedza o społeczeństwie nosi charakter historyczny. Najbardziej nowoczesne zestawienie statystyczne czy też badanie socjologiczne przedstawia nam obraz w najlepszym razie przedwczorajszy. Zarysowane w nim fakty musiały ulec już pewnym zmianom, bo samo opracowanie zdobytych przez badaczy wiadomości pochłonęło krótszy lub dłuższy czas, który wszystko zmienia. Nie mogę wiedzieć, ilu mieszkańców liczy w tej chwili mój kraj. Dostępne mi dane statystyczne odnoszą się do poprzedniego roku. Kto twierdzi, że można znać teraźniejszość, ten dopuszcza się logicznego błędu, w praktyce nieuniknionego jednak i utrzymanego w granicach przyzwoitości. Nie da się tego powiedzieć o znawcach nieuchronnie nastąpić mających zjawisk przyszłych. Optymistyczny wiek XIX obfitował w diagnostów oraz w entuzjastycznych wyznawców ich doktryn. Odwiedzając Paryż i Berlin, mogli oni spotkać na ulicach tych miast dwóch skromnych, brodatych, dość tuzinkowo wyglądających panów, poświęcających siły czemuś zupełnie odmiennemu odwieszczenia. Naprawdę trudno było wtedy odgadnąć Ludwiku Pasteur, i Robercie Kochu, wywoływaczy kwestii najbardziej zasadniczej dla przyszłych dziejów globu. Rozwój bakteriologii, mikrobiologii oraz immunologii spowodował skutki olbrzymie, już znane, lecz w dalszym ciągu nieobliczalne. To doświadczenie, wcale zresztą nieodosobnione, powinno było mitygująco wpłynąć na odkrywców praw rzekomo rządzących losami ludzkości – pouczyć o stale istniejącej możliwości zaskoczeń. Takich na przykład, jak zupełnie dziś racjonalny pogląd, że wywodząca się od odkrycia Pastera i Kocha problematyka też nie jest niczym absolutnym i ostatecznym, skoro współczesna technika pozwala na bardzo wydatne zredukowanie zaludnienia Ziemi i to w czasie nader krótkim. Ta ostatnia perspektywa, nie mieściła się w żadnej z dotychczasowych wizji, które trzeba stanowczo odróżniać od wiedzy. Terminu historia wolno nam używać tylko jako rzeczownika pospolitego, pisanego oczywiście z małej litery i odnoszącego się do faktów dokonanych. Duże ha na początku tego słowa powinno działać jak sygnał ostrzegawczy. Zapowiada bowiem czynność ogromnie podobną do wystawiania weksla o zupełnie wątpliwym pokryciu, czyli do postępku przewidzianego przez wszystkie kodeksy karne krajów cywilizowanych. Ponieważ jednak kodeksy odnoszą się do osób prywatnych, nie ma w nich wzmianki o takiej ewentualności, że wystawca weksla najmuje zaraz znaczne siły policyjne, a to w celu pilnowania, by wierzyciele nie tylko nie upominali się o zapłatę, lecz sami utrzymywali wspomnianych policjantów. Byliśmy niedawno świadkami energicznie prowadzonej akcji, mającej na celu uregulowanie dziejów kontynentu na najbliższe tysiąclecie, według określonej wizji. Próba trwała przez lat trzynaście tylko na szczęście, lecz kosztowała kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich nie tylko wiedza o społeczeństwie lecz i cały nasz dorobek nosi charakter historyczny po ziemsku rzecz biorąc to historia ta pospolita więc rzeczywista stworzyła etykę i moralność pojęcie ojczyzny i wyobrażenie o ludzkości jest to oczywiście dorobek od doskonałości niezmiernie odległy co poznać łatwo, nie tyle przez zmierzenie go łokciem ideologii, ile po tym niespornym fakcie, że znakomitej większości ludzi niezbyt wygodnie, nawet zupełnie źle żyje się wciąż na świecie. Jedyną niefałszowaną koniecznością historyczną jest nieustanna naprawa stanu posiadania. Reformowanie nie może się nigdy skończyć. Ono stanowi istotę tych programów, którym warto służyć. Polegają one w gruncie rzeczy na dążeniu do prawdziwego zmniejszania różnic między ludźmi, na wszystkich bez wyjątku polach. W oczywisty sposób niezgodna z tym założeniem jest taka sytuacja, w której nieliczna grupa osób w imię najszlachetniejszych chociażby wizji tworzy i skutecznie zagarnia na swój użytek przywilej rozkazywania sądom, Pozostałe miliony ludzi tracą prawo do obrony. Należy rozstać się z przyjemnym złudzeniem, że nierówności majątkowe lub rozmaity stosunek do środków produkcji są jedynym źródłem niesprawiedliwości. Wiedza o historii przynosi niekiedy wnioski nadające się do teoretycznego porównania z odkryciami przyrodniczymi. Prace badawcze pastora i kocha dały między innymi, ten skutek praktyczny, że chirurgiem, który by zaniedbał umycia dłoni i wydezynfekowania narzędzi przed operacją, zajmie się prokurator. Nic niestety nie zabezpiecza ogółu przed działaczami politycznymi odrzucającymi zasadę podziału władz i nieustannej kontroli społecznej nad nimi. Tymczasem zaś znacznie starsze od Montesquieu'a doświadczenie historii pozwala stwierdzić, że skoncentrowana i pozbawiona hamulca wszechwładza skutkuje równie błogo, jak wypuszczone na swobodę zarazki tężca. Może nawet sprawniej, skoro w XX stuleciu przyszło zmusu do stworzenia pojęcia zbrodni przeciw ludzkości. Książka ta mówiła o takich, co zbytnio miłując własne wizje, zdradzili program reformatorski oraz o takich, co napiętnowani jako wstecznicy i zbrodniarze byli mu właściwie wierni. Warszawa, 1969 rok Koniec książki Pawła Jasienicy Rozważania o wojnie domowej Czytał Józef Duriasz Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1986 Realizacja akustyczna Krzysztof Oczkowski Prosimy o przewinięcie taśmy do początku ścieżki